Dzień dobry, panie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa z Dublina. Dziś klub właśnie ze stolicy Irlandii. Jesteśmy w siedzibie RT, czyli Irlandzkiego Radia Publicznego. W Dublinie, w kraju, w stolicy kraju, w którym jest w tej chwili mniej więcej 150 tysięcy Polaków. Dwoje z nich ze mną w studio. Anna Paś, redaktor naczelna Polskiego Ekspresu. Witam serdecznie. I ojciec Marcin Lisak, dominikanin, socjolog, dziennikarz. Witam również. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać oczywiście o polskiej Irlandii, o Irlandii taką, jaką Polacy widzą, jaką sobie wyobrażają, jakiej oczekiwali, kiedy tutaj przyjeżdżali i o tej, którą zastali. Chciałbym na początek zadać pytanie o to, czy ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, czy to jest szczęśliwa emigracja, waszym zdaniem? Hmm. Ja myślę, że bardzo trudno jest wypowiadać nam się w imieniu wszystkich emigrantów, tych nowych emigrantów, tych, którzy przyjechali tutaj po 2004 roku, ale co chyba charakteryzuje większość nas, to przede wszystkim to, że wyjechaliśmy z własnego wyboru, że te granice były otwarte dla nas i jakby decyzja o wyjeździe była wewnętrzną decyzją każdego z nas. Stąd można powiedzieć, że o tyle jesteśmy szczęśliwsi od innych emigrantów, że jakby nikt nas nie wygonił z kraju, nikt nas nie, nie kupił nam biletu i nie wręczył nam go do ręki. Um, więc może o tyle jesteśmy szczęśliwsi? A ojciec jak uważa? Ja się tutaj czuję dobrze, natomiast Przyznam, że ostatnio powiedziałbym, że spotykam chyba więcej zadowolonych Polaków niż takich, którzy byli nieszczęśliwi. Myślę, że ci, którzy tutaj się nie odnaleźli, to już wrócili do Polski. A jednocześnie widzę mniej nowych twarzy. Przy czym właśnie te twarze, które spotykam, to raczej są szczęśliwsze. Na przykład ciągle się rodzi tutaj więcej polskich dzieci. Ostatnio rozmawiałem z polską konsul, która mówiła, że to są tysiące nowych paszportów dla polskich obywateli. Więc chyba ludzie są tutaj szczęśliwi. Ja takich głównie tutaj w tej chwili spotykam. A z jakimi oczekiwaniami przyjeżdżali ci ludzie? Czy to była... W zdecydowanej większości emigracja czysto ekonomiczna, to znaczy ludzie, którzy powiedzieli sobie, ok, w Polsce nie ma życia, w Polsce nie da się zarabiać, nie da się godnie żyć, przyjeżdżamy tutaj, bo wydaje nam się, że tutaj będzie łatwiej, tutaj będzie prościej, tutaj osiągniemy szybciej te cele czysto materialne, o które nam chodzi i które, no, bez których, które może nie stanowią o sensie życia, natomiast bez których nie da się takiego sensu za bardzo znajdować. Ja myślę, że nie ma co wypominać Polakom, że przyjechali tutaj dlatego, żeby zarobić, czy też, żeby prowadzić spokojne życie. E, myślę, że to właśnie bardzo dobrze, bo to świadczy o nich, że czegoś szukają, czy świadczy o nas, że czegoś szukamy nowego i innego. E, trudno nas uznawać za zdrajców ojczyzny. Myślę, że to już nie, nie ta epoka, chociaż pewnie niektórzy przedstawiciele kościoła czy politycy tak by chcieli mówić. E... A spotyka się ojciec z takimi zarzutami właśnie, że emigracja to ciągle jest zdrada? Słyszę, że ludzie mają z tym problemy, jeżeli są tak etykietkowani. Tutaj, czy w Polsce. tutaj. tutaj, tutaj znaczy polscy imigranci tutaj bywają tak etykietkowani i nie lubią tego pewnie. Ja też tego nie lubię, chociaż chyba może kilka razy coś takiego słyszałem. Natomiast y, myślę właśnie, że nie ma czegoś takiego też jak powody czysto ekonomiczne i to wcale nie znaczy, że to jest coś złego to właśnie jest część naszego, ważna część życia, żeby móc je prowadzić godnie, spokojnie. A wydaje mi się, że ci ludzie, których tutaj spotykam w tej chwili, którzy zostali, którzy się teraz pewnie decydują, żeby to już nie wracać po roku z zarobionymi pieniędzmi na, na dom czy na samochód, tylko widzą, że tutaj można żyć spokojnie, tak na co dzień, pojechać na wakacje, nie przejmować się jakimś wyścigiem, nie wiadomo kogo. Poza tym, jak sobie zadają pytanie, że jak wrócą do Polski, no to co będzie powiedzmy, rok po powrocie i tak dalej, to ci ludzie się tu ją, czują się tutaj szczęśliwi, chociaż oczywiście z punktu widzenia pewnie głównych motywów takich społecznych, to motyw ekonomiczny sprawił, że tutaj przyjechaliśmy. Ta, ta, ta emigracja, z tego co ojciec mówi, normalnieje, to znaczy to się, to się jakby staje normalną częścią, normalnym zjawiskiem społecznym, prawda? To są normalni ludzie, którzy żyją tak samo, jak każdy, wszyscy mhm. inni, chcą mniej więcej tego samego, co wszyscy inni, mają takie same oczekiwania, rozwijają się? Otóż to, ja cieszę się bardzo, że wspomniał Pan na samym wstępie o tym godnym życiu właśnie, że jakby to był jeden z głównych powodów e, tych emigracyjnych wyjazdów. E, nie tylko dla tych młodych ludzi, przed którymi możliwości w Polsce były jakby wciąż jeszcze bardzo ograniczone, zamknięte. Również przed tymi, którzy mieli doświadczenia z pracą w Polsce i ta praca nie pozwalała im wieść właśnie tego godnego życia, o którym wielu Polaków mówi tutaj na emigracji. Ale to fakt, że jakby nie powinniśmy patrzeć chyba na to doświadczenie wyjazdów Polaków jako na emigrację. Jest to raczej jakby hmm, Polacy Znaleźli w sobie odwagę, jak również dano im możliwości do tego, żeby stali się obywatelami Unii Europejskiej, tego zmieniającego się świata, tej globalnej wioski, tej wioski, gdzie łatwiej niekiedy jest przelecieć samolotem z Dublina do Krakowa, nieźli przejechać z Krakowa do, do Gdańska, prawda? Jest to szybciej, wygodniej i za mniejsze pieniądze często. Więc jakby jest to... Polacy na emigracji biorą udział w takim światowym zjawisku, którym jest po prostu przemieszczanie się, komunikacja. No właśnie, bo to może powinniśmy też traktować jako emigrantów tych, którzy, nie wiem, z Krakowa przyjeżdżają do Warszawy, no prawda? Z, z z tysiącami, czy albo z Krakowa przenoszą się do Gdańska. O, ja ziesz, to... tu przyjechałem do Dublina z Poznania, gdzie ostatnio pracowałem i rzadziej bywałem w domu rodzinnym, by rodziców odwiedzić, kiedy mieszkałem w Polsce. Już nie wspomnę o koszmarnych połączeniach między Poznaniem a Rzeszowem. No a tutaj, chociaż niektóre linie lotnicze się mi chcą wycofać, to mam połączenia naprawdę bardzo dobre z Polską i łatwiej mi jest szybciej się dostać. Myślę, że to też jest bardzo ważny element tej emigracji tutaj. Tu jest blisko do Polski. Tutaj przyjeżdżają rodziny w odwiedziny, tutaj przyjeżdżają znajomi na weekend. Tu jest blisko. To nie ma tak wielkich odległości, jak dawna, powiedzmy, emigracja, nie amerykańska, powiem, Polska. Dobrze. To będzie, dzisiaj w programie będziemy się zajmowali oddemonizowywaniem, że tak powiem, procesu emigracji. Pokazaniem, że to jest coś całkowicie normalnego, Katarzyna Borowiecka odwiedziła Agnieszkę i Michała Maroszków, którzy mają małą cukierenkę. Posłuchajmy, kogo tam spotkała. Wspólnie z mężem prowadzę biznes od trzech miesięcy. To znaczy od trzech miesięcy jest otwarty tutaj sklepik. Sklepik jest malutki, dlatego że tyle... Tylko przestrzeni udało nam się wykroić z przestrzeni warsztatowej. Piec jest wielki i, i on sięga dosłownie aż tutaj do ściany. Tam z, zajmuje jakby całe duże pomieszczenie. Naszą podstawową klientelą to przede wszystkim Irlandczycy. Jeśli chodzi o Polaków, im dłużej tutaj jesteśmy, tym więcej się tutaj zaczyna pojawiać, co nas bardzo cieszy. Thank you. Bye bye. Do tej pory przez ponad 3 lata Pracowaliśmy w restauracjach W zasadzie od samego początku yy, Agnieszka była kelnerką ja byłem barmanem Koło półtora roku temu zrodził się pomysł Najpierw w głowie Agnieszki I w ogóle w Agnieszki rodzinie A potem jakby to już wszystko podchwyciliśmy o, dzień dobry Kolejna dzień dobry. Na nasza stała Agnieszka. Przyrzał babkę Zatrudniamy trzy osoby No jest, jest tu pan cukiernik Jest i drugi pan, który się zna bardziej na piekarnictwie na polonka jest to cream cake, wuzetka jest to WZ small gato, potem jabłecznik jest to apple pie, seromak jest to poppy cheesecake, następny sernik wiedeński jest to Vinny's cheesecake. Irlandczycy zawsze się cieszą i zawsze życzą powodzenia, zawsze mówią o tym, że będą opowiadać o nas, że będą zachęcać do tego swoich znajomych, swoje rodziny, żeby oni również zajrzeli, żeby zobaczyli, a jest taka cukierenka mała polska, że ma taki duży wybór, że to im zasmakowało, więc chcą przysłać innych. Agnieszka i Michał Maroszkowie i ich Jerenka WZ Smogato, to było dobre, <głos> prawda? Tak. Chodź, no, tylko tak. co to WZ robi w tym wszystkim? Ciekawy w... jest. wz WZK. wz -ka mm. po prostu, no dobrze, dobrze. Ja wrócę jednak do tego, jest w polskim myśleniu takie czasami przekonanie, że ten, kto opuszcza kraj, to go zdradza i ono się co jakiś czas pojawia w, w, w rozmowach Polaków. Do was tego typu sformułowania docierają? Wy czujecie w jakiś sposób, takie, macie takie poczucie, że opuściliście kraj? Ja myślę, że tego typu oceny najczęściej y docierają do nas, kiedy pojawiają się w polskich mediach elektronicznych informacje właśnie o Polakach mieszkających na emigracji, o polskich sprawach w Irlandii. I wystarczy wówczas zerknąć sobie na komentarze internautów pod tymi e, artykułami. Powiedziałabym, że większość tych, tych komentarzy jest bardzo agresywna, bardzo negatywna. Wciąż pojawiają się sformułowania e, w stylu że wykształciliśmy się za nasze polskie podatki, a teraz z naszą wiedzą wyjechaliśmy na te zmywaki. Te zmywaki w ogóle obrosły tutaj chyba legendą jest najczęściej powtarzany w, w Polsce mit na temat emigrantów. Natomiast właśnie takie agresywne wypowiedzi pełnej wciąż jakby, trudno powiedzieć, zawiści, może troszeczkę zazdrości o tę odwagę, jaką mieliśmy podejmować. To chyba jest bardzo ważne, co pani mówi, prawda, bo wbrew pozorom to ciągle wymaga odwagi, prawda? To ciągle wykonanie tego kroku, zostawienia za sobą życia w Polsce, y tego, y nawet jeżeli ktoś uważa y y sposób, w jaki żyje w Polsce, za diabła, hmm. to jednak znanego diabła, prawda? I pójście w poszukiwaniu może też diabła, ale nieznanego. Przede wszystkim to się... jest to kwestia języka, prawda? To, to, to wymaga jakiejś odwagi. Ludzie, którzy najczęściej mało znają język, prawda? Spotykaliśmy w tej audycji również, będziemy mówić o osobach, które przecież przyjeżdżają tutaj nie znając języka, wykonując wielki skok do basenu i zastanawiając się, czy jest w nim woda. Ja myślę, że taki obraz zdradzania czegoś, czy wyjeżdżania z ojczyzny to... Obraz z czasów, kiedy Polska miała trudności ze swoją niepodległością, czy z jakichś pism naszych romantycznych wieszczów, których już tak naprawdę dokładnie nie pamiętam, bo to w szkole było i dawno temu. I to jest trochę taki obraz, trochę wyidealizowany, nie sądzę. Natomiast Naszym obowiązkiem jest cierpieć w ojczyźnie być może, ale to chyba współczesne młode pokolenie takich rzeczy nie pamięta i nie chce tego przyjąć do wiadomości. Tutaj przyjeżdżają właśnie ludzie, znaczy tak jak wszędzie, wyjeżdżają ludzie, którzy mają odwagę, znaczy są ciekawi świata, albo mają jakąś żyłkę przedsiębiorczości i chcą coś zrobić nowego w swoim życiu. I jest jeszcze jeden bardzo ważny element, to nie zawsze się wjeżdża w nieznane. Tutaj działa efekt takiego klastra, to znaczy tego, że ci, którzy przyjeżdżają, ściągają następnych. I to jest bardzo popularne, że w miejscu pracy, w którym jesteśmy, szukamy miejsca wolnego do tego, żeby mógł przyjechać brat, siostra, znajomy i ktoś tam jeszcze. Więc to też nie jest tak, że tutaj się przyjeżdża w ciemno. Działa taki prosty mechanizm, że są pewne pośredniczące struktury i to właśnie ci, którzy przyjechali jako pionierzy, powiedzmy, pomagają kolejnym i następnym. Więc to też nie jest tak zupełnie skok w nieznane. Przy czym niebezpieczeństwem tego mieszkania w ściśle polskim środowisku, czy pracowania jest to, że właściwie nawet nie ma najmniejszej potrzeby i możliwości rozmawiania po angielsku, bo jest Polska telewizja w sklepie, w barze, na lotnisku, w banku, wszędzie ktoś mówi po polsku, na dodatek pracuje się z Polakami i rozrywka się prowadzi też głównie z Polakami. To jest pewne niebezpieczeństwo pokazujące, że tu właściwie są takie enklawy w Irlandii, gdzie no, właściwie to jest Polska. Ale to wam przeszkadza? Znaczy, czy wy osobiście, Anna Paś i Marcin Lisak, widzicie zagrożenie w tworzeniu takich enklaw bardziej niż w, w, w integrowaniu się w społeczeństwie irlandzkim? Jak najbardziej. Ja powiedziałabym, że Irlandia wciąż poszukuje jakby swojego przepisu na tę integrację. To doświadczenie jakby osób przyjeżdżających z najdalszych zakątków świata na tę malutką wyspę trwa tutaj zaledwie 10 lat. I Lęczycy jakby wciąż jeszcze uczą się, jak do tego doświadczenia podejść. Natomiast um, ja widzę wielkie zagrożenie właśnie w, w tym scenariuszu, o którym mówił ojciec Marcin. Mianowicie, że Polacy przyjeżdżają tutaj właśnie na zasadzie tej emigracji łańcuchowej, czyli sprowadzał ich ktoś znajomy, kolega, ktoś z rodziny. Później właśnie zostaje się w tym polskim środowisku, polskim domu, polskiej, polskich koleg, wśród polskich kolegów z pracy i niestety ta getoizacja prowadzi do tego, że obraz Irlandii, jaki niektórzy Polacy mają, jest zupełnie odmienny od tego, jaki my możemy mieć. Jaki... Ta Irlandia w oczach tych osób może być właśnie zamknięta do tych czterech polskich ścian wyłącznie. Stąd jakby pytanie Polaków o ich doświadczenia tutaj mogą być bardzo negatywne właśnie z tego powodu. Za chwilę, nie wiem, to jest właściwie pytanie, czy, czy ta emigracja powtórzy to doświadczenie integracyjne, które było udziałem polskiej emigracji na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie są do tej pory ludzie, przybyli we, w, do, do Wielkiej Brytanii po wojnie, którzy nie mówią po angielsku, gdzie regułą jest, że dzieci mówią po angielsku lepiej niż rodzice, prawda? Czy waszym zdaniem e, to jest doświadczenie tej emigracji, która się zaczęła po 2004 roku tutaj... No tu jest zupełnie nowa polska emigracja, która właściwie zaczęła od prawie że zera, z nielicznymi wyjątkami. I to jest naturalna tendencja mniej więcej wszędzie na świecie, że drugie pokolenie jest o wiele bardziej zakorzenione, czy bliskie tej kulturze, w której się znalazło, czyli w tym wypadku w kulturze irlandzkiej. Ja kiedyś spotkałem taką rodzinę. E, oczywiście rodzice w miarę się komunikują po angielsku, mówię o polskiej rodzinie. Dzieci chodzą do szkoły i lepiej mówią po angielsku, ale kiedy chcą już naprawdę do uczyć swoim rodzicom, to próbują mówić, to jest w małym zakresie, bo tego jest mało w szkole, ale mówią po irlandzku, to znaczy w języku celtyckim, gelickim. Jego tutaj uczą się w szkole. Tak, a rodzice już wtedy nie mają zielonego pojęcia, co dzieci między sobą mówią. Ale to zdaje się rodzice irlandzcy też nie mają pojęcia, jak, za, jak dzieci do nich mówią po irlandzku. To jest bardzo prawdopodobne. Według w ogóle danych, tak, sta ludzi mówi tak, po dokładnie. Według danych statystycznych to jest tak, że na co dzień poza szkołą i miejscem pracy, czy na przykład urzędem, niecałe 2% ludzi używa języka irlandzkiego. W związku z tym tak naprawdę, chociaż nie mamy tutaj zbyt twardych danych, to polski jest drugim językiem na wyspie. Mamy pierwszy telefon, pan Grzegorz. Dzień dobry panu, no raczej dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwolę sobie po prostu zacytować troszeczkę Tanią, którą, która opowiadała o tym, że na forach różnego rodzaju internetowych pojawiają się takie no nieciekawe komentarze, jakby pełne zazdrości wobec tych, którzy wyjechali. Ja powiem szczerze, że w jaki sposób rozumiem pewne osoby, które, są, które zostały w kraju i które w jakiś sposób są rozgoryczone, ponieważ do niedawna przynajmniej, tutaj szczególnie odnoszę się do artykułów dodatku praca w Gazecie Wyborczej, bardzo lansowano różnego rodzaju wyjazdy w celach zarobkowych. Natomiast powiem szczerze, że na pewno wiele osób nie zazdrości tego, że ktoś był odważny, że wyjechał do Irlandii, tylko po prostu czuje się w jakiś sposób no, rozgoryczany, bo na przykład ma obowiązki wobec swoich rodziców, ma obowiązki wobec swoich najbliższych i nie odcina jakby tych więzów, myśląc, przede wszystkim o sobie, o tym tak zwanym godnym życiu, o którym Państwo mówicie. Ja uważam, że odwagą jest również to, że zostaje się w kraju i, i zmierza się jakby z demonem, który w tym kraju nadal no niestety istnieje. Z, tą, z, tym de, z tym demonem obecnej sytuacji niepewnej, no ale w jakiś sposób te kilka milionów ludzi musi z tym demonem się zmierzyć i moim zdaniem to jest odwaga, to jest przede wszystkim odwaga, a nie wyjazd do kraju, który de facto no ma bardziej ustabilizowaną sytuację pan Marek, pan Marek jest naszym następnym rozmówcą. Dziękuję panu, panu Grzegorzowi. Ciągle y, wygląda na to, że jednak emigracja to nie jest rzecz normalna, że tutaj mieści się w niej pojęcie heroizmu. Zostanie może być heroizmem albo wyjazd może być heroizmem. Pan Marek, słuchamy. Dzień dobry. Dobry wieczór pan. Dobry wieczór. Marek z Warszawy. Ja nie mam własnych doświadczeń migracyjnych. Mój brat jest w Irlandii. i To wszystko, co państwo mówili wcześniej o tym, że żyjemy w globalnej wiosce, że lepszy kontakt z rodziną ma się będąc w Irlandii niż w Polsce, to wszystko jest w pewnym stopniu prawda. Ale... Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że dlaczego ci ludzie wyjechali, dlaczego mój brat wyjechał? Dlatego, że w Polsce nie miał perspektyw. To jest smutek i to jest smutne, że pracując przez ponad 10 lat, mając żonę, mając dwóch synków, nie był w stanie tutaj zbudować swojej przyszłości. Dziękuję I, bardzo. I, I to jest te podłoże, które leży na dnie tego wszystkiego. To, że, że tam się w jakiś sposób udaje, że tam jest ten spokój, o którym Państwo mówicie, on mówi to samo, ale e, gdzieś tam na dnie tego wszystkiego jest to, że jego ojczyzna, nasz kraj, nie, nie, nie, nie był w stanie wytworzyć mu perspektywy na życie, na przyszłość. Pan Marek, dziękuję e... bardzo. To jest trochę chyba rozmowa, która toczy się w każdym kraju, to znaczy ja nie znam kraju, w którym ludzie mówią, że wszystko jest w porządku i, i państwo stwarza perspektywy rozwoju dla wszystkich swoich obywateli. Zdaje się że Irlandia należy do jednych ze szczęśliwszych społeczeństw, ale to pewnie wiąże się troszeczkę też z kulturą, z podejściem nie wiem, do, do Guinnessa, muzyki i tańców ludowych, którego być może innym krajom brakuje. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, że jesteście wykorzystywani politycznie? Że emigracja Polaków po 2004 roku to jest ważny temat polityczny w Polsce. Że obecny rząd na przykład zapowiedział, że jednym z elementów cudu, który tenże rząd obiecał, ma być powrót miliona Polaków do Polski. Rząd na was liczy. Co wy na to? Ale chyba bardziej liczy na nas, którzy jesteśmy ciągle w Irlandii. Ym... Tutaj oczywiście i przyjeżdżali politycy i myśmy słyszeli różne obietnice. Pięknym fenomenem, myślę, że też pokazującym na odpowiedzialność za Polskę, było uczestnictwo fatalnie tutaj zorganizowanych, bo trudno było też inaczej, wyborach parlamentarnych ostatnich, w których były kilkugodzinne kolejki. Ja sam stałem pod wieczór trzy godziny, żeby zagłosować. Niestety, jak to z reguły bywa, na pewnych spektaklach przedwyborczych się kończy. Dalej nie jest poprawiona ordynacja wyborcza polska. To jest skandaliczna ordynacja, która nie pozwala Polakom na emigracji głosować w sposób ludzki i przyzwoity, chociażby korespondencyjnie czy przez internet. No i wiele różnych takich rzeczy. Ale ja bym tylko jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, która trochę padała w głosach tych osób, które się dodzwoniły z Warszawy, z Polski. My chyba czasami za dużo mówimy, czy myślimy o naszej emigracji w kategoriach polskiej racji stanu. Ważniejsze są relacje międzyludzkie. Chyba z tego powodu tutaj żeśmy wyjechali, albo z tego powodu wracamy do Polski. Niektórzy też wyjeżdżają dlatego, że te relacje były tak fatalne w Polsce, coś się nie udało. To, to nie jest tylko szczęśliwa emigracja oczywiście. Coś się nie udało i trzeba było to leczyć gdzieś daleko. Ja akurat wybrali to na leczenie miejsce Irlandii. Ja spotykam takich ludzi. W każdym razie, mimo tych politycznych różnych perturbacji, Myślę, że mało tutaj kto tak naprawdę myśli, czy powinien myśleć o polskiej racji stanu, bardziej o międzyludzkich relacjach, których przecież jest tak wiele Polaków, którzy, których zostawiliśmy daleko w Polsce. Może ci, którzy uciekali, to albo już uciekli, albo wrócili. I teraz może uciekają gdzie indziej, jak pani myśli, bo, bo tutaj ojciec mówi o pewnej kategorii ludzi, którzy po prostu czują się źle trochę może we własnej skórze i szukają i emigracja ma być sposobem na odnalezienie siebie. Pewnie zresztą w wielu wypadkach bywa, prawda? Zmiana miejsca, zmiana otoczenia, zmiana sposobu życia to jest mhm. możliwość pokazania, znalezienia siebie trochę innego. Jak najbardziej. Ja powiedziałabym, że znamiennym było to, o czym wspomniał bodajże drugi z rozmówców tutaj na antenie, iż wielu Polaków wyjechało z powodów ekonomicznych, ale to jest jakby kwestia postawienia pytania troszeczkę inaczej. Czy właśnie to godne życie i te godne zarobki nie są właśnie po to, żeby móc realizować siebie siebie jako osobę, jako człowieka, realizować swoje pasje i potrzeby trochę wykraczające poza zapłacenie czynszu i zapełnienie lodówki. Być może właśnie y, to dzieje się na emigracji. Ja często spotykam się z osobami, y, które przyjechały tutaj i nagle odkryły w sobie wielkie talenty do fotografii, do podróży, do y, poznawania nowych języków podczas gdy w Polsce jakby nie mieli na to szans, ponieważ tam dotyczył ich życie jakby wiązało się z takimi trywialnymi sprawami właśnie jak rachunki i kupno butów dla dziecka, prawda? Więc jest, emigracja jest pewnym sposobem na odnalezienie siebie. Niektórym się udaje, niektórym się nie udaje. Katarzyna Borowiecka odwiedziła bezdomnych. Posłuchajmy. Bezdomnych jest dużo, tylko mieszkają w pustostanach. Oni nie mieszkają na ulicach, kąpią się na Cook Street, bo tam jest prysznic codziennie, ciuchy można sobie nowe założyć i tak dalej. Można co tydzień w nowych ciuchach chodzić, cały tydzień w innych. Nie? Co oni tu robią? Żyją. Tu państwo, jak widzicie, że on chodzi codziennie na obiady, nie ma z czego żyć, to mu socjal daje za nic, bez pracy. To nie to, że dwa lata jak w Polsce piszą na internecie, że dwa lata trzeba pracować w Irlandii, żeby mieć socjal. Trzy tygodnie wystarczy. Trzeba coś przepracować. W Dublinie jest na przykład cztery główne jadłodajnie, które dają jedzenie. Jest tu kapucynów, tam dają, to tam dają o, o godzinie drugiej codziennie, oprócz niedziel. U siostry jest, gdzie się mieszka za darmo. Śniadania są i w niedzielę obiady. Są też obiady po pół euro, po euro. Też są takie dla biednych ludzi, fokus się nazywają. No i takie jest. Bynajmniej Irlandia nie da ci umrzeć. Spać masz gdzie i socjal dostaniesz co jakiś czas. Na pół roku, czy na 11 miesięcy, czy na 4 miesiące, ale ci dadzą. Socja jest na alkohol, bo jedzenie jest darmo i mieszkania też są darmo. To był pan Tomek, kierowca. E, no taki, powiedziałbym, trochę mało zachęcający obrazek, ale no obecny. No co, coś, Nie ma się co oszukiwać, prawda? No prawdziwe, siłą rzeczy. Ale ja muszę powiedzieć, że mm, ja jestem tutaj 2,5 roku. Od roku mieszkam trochę na obrzeżach miasta i bardziej w irlandzkiej parafii pracuję. Może to też ma znaczenie, na pewno, ale mniej takich ludzi spotykam. To znaczy mniej spotykam Polaków, którzy szukają pomocy ekonomicznej, mniej spotykam Polaków bezdomnych, aczkolwiek to prawdziwe jest to, że im się tutaj dłużej jest tym większą się zdobywa orientację na temat tutejszych zasad życia, także pomocy społecznej. Czasami się to wykorzystuje, a czasami po prostu bierze się to, co się należy, bo przecież skoro Irlandczycy też mogą to dostać, no Polacy mają takie same prawa. Ja myślę, że w kontekście jakby wieszczonej recesji irlandzkiej i tego jak tutaj ma wzrosnąć bezrobocie i jak to właśnie emigranci będą pierwszymi, którzy tracić będą te miejsca pracy. Myślę, że właśnie takie obrazki, jak tutaj przytoczony, mogą się stać nie tyle jakby historią wielu Polaków, ale sposobem na poradzenie się sobie z tymi przejściowymi kłopotami. Doszły do mnie też właśnie takie głosy, jakoby Polacy wyspecjalizowali się w pobieraniu zasiłków, co do których Oczywiście mówimy o bardzo wąskiej grupie Polaków, bardzo wąskiej grupie ludzi tak w zasadzie, bo nie ma to chyba, co stygmatyzować nas jako nacji, że jesteśmy bardziej czy mniej predysponowani do e, oszukiwania systemu, ale słyszy się właśnie o osobach, które e, pobierają zasiłki dla bezrobotnych, planując e, tymczasem e, podróż do Polski i tam pracę może legalnie, może na czarno, po, po to, żeby raz w miesiącu przyjechać tutaj, podpisać e, odpowiedni dokument i te pieniądze odebrać. E, z drugiej jednak strony e, to prawda, o czym mówi ojciec y, Lisak. Mianowicie Polacy jakby w, y, z, nareszcie znają swoje prawa, znają swoje obowiązki, ale znają też swoje prawa. Wiedzą, że przysługują im y, y, właśnie dodatki na mieszkanie, dodatki na dzieci, co niekiedy niestety jest y, jakby obracane przeciwko nam znów przez prasę, y, zwłaszcza tę brukową, która stara się y, nagłówkami y, tutaj przekonać Irlandczyków, że Imigranci są tymi, e, którzy e, stanowią powiedzmy 50% osób starających się o dodatki na dzieci, e, takie właśnie świadczenia socjalne. Tymczasem dodatek na dzieci przysługuje każdemu z racji, jest to takie bycikowe nasze polskie powiedzmy sobie, ale jakby nie, nie mówić, taki nagłówek e, może powodować jakieś tutaj napięcia. Zahaczyła pani o, o, o ważny temat, czyli o stosunek Irlandczyków do tej polskiej emigracji. Jak, jak wy to oceniacie? Mnie traktują dobrze. To znaczy, to są generalnie bardzo sympatyczni ludzie. Pewnie jeszcze im dalej od Dublina, tym bardziej sympatyczni. Tutaj jest Dublin i reszta Irlandii, można tak powiedzieć. Może tam jest bardziej prawdziwa. Natomiast z tego, co ja słyszę, także od moich znajomych, no, tylko w ich imieniu w jakiś sposób mogę mówić, no to raczej jest dobrze. I chyba o tym to potwierdza fakt, że tutaj tylu tutaj Polaków przyjechało agresji przyjeżdża i... Wobec Polaków to są jednostkowe przypadki. To nie które... jest agresja wobec Polaków to jest, jest po prostu agresja. Agresja, to agresja agresji. agresji mhm. To z kolei pani trochę o, o tym, o tym e, mówiła. Czy tutaj jest to samo zjawisko, które chyba na przykład w takim kraju jak Wielka Brytania występuje w bardzo e, nasilonej formie. To znaczy gdzie polscy emigranci stają się kozłem ofiarnym, że tak powiem politycznej poprawności. To znaczy bardzo trudno jest zaatakować Pakistańczyka, albo te, bardzo trudno jest zaatakować Murzyna, ponieważ yy, jeden być może jest muzułmaninem, drugi ma yy, czarny kolor skóry. Natomiast Polak jest bardzo dobrym celem, no bo można w niego walić jak w bęben, i nie naraża się przy okazji walący na zarzuty o rasizm, na zarzuty na, o, o, o właśnie niechęć wobec obcych. No bo tak samo wygląda jak Irlandczycy, więc hmm. można się podpiąć pod ogólną krytykę. Czy tego typu zachowania zdarzają się? Czy, czy, czy, czy, czy polscy imigranci występują czasem w roli kozłów ofiarnych tutaj? Tej emigracji pełnej, no bo mówiliśmy o tym, że Irlandia stała się krajem emigrantów. Ja przede wszystkim podkreśliłabym chyba fakt, że te wiadomości, te mrożące krew w żyłach opowieści o tym, jak które Polacy... My możemy przeczytać tak, niemal codziennie. niemal codziennie w, na polskich serwisach informacyjnych. W znacznej mierze są to historie rozdmuchane do rozmiarów dziennikarskiej kaczki. Albowiem e, częstokroć ja sama e, bardzo dziwię się wiadomością z Irlandii, które mam okazję czytać na polskich serwisach, jak informacja może być zmanipulowana właśnie po to, żeby potwierdzić tezę, iż Polacy... E, są tutaj pod obstrzałem opinii publicznej, że Polacy właśnie są tym, nieładnie mówiąc, chłopcem do bicia właśnie całej emigracji, że Polaków tak łatwo jest oskarżać tutaj o różne nadużycia. Powiedziałabym, że są to pojedyncze wypadki i w znacznej mierze należy patrzeć na nie jako po prostu przypadki zdarzające się konkretnym osobom. Nie jest to absolutnie, jeżeli możemy mówić o Irlandii, skierowane jakby wobec nacji jako takiej. Po drugie też należałoby podkreślić, że ta historia irlandzkie i brytyjskiej emigracji, tej polskiej przygody z emigracją właśnie w Irlandii, czy w Wielkiej Brytanii, ja mam wrażenie, że znacznie, znacznie się różni. Mianowicie w tym sensie, że Polacy, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, oni tam wpadli w ten wielki tak zwany właśnie ten kociołek, w którym topią się najróżniejsze nacje, najróżniejsze rasy, religie. Wielka Brytania ma doświadczenia z emigracją już od kilku dekad. No to jest chyba ta różnica między dwoma otóż to, krajami, otóż to. była krajem kolonizowanym, a nie krajem kolonizującym. To raz, a po drugie Polacy jakby tutaj stali się tą, tą drugą po Brytyjczykach grupą reprezentującą jakąś mniejszość narodową, ale w ten pozytywny sposób. Wciąż Polacy są tutaj, byli i są pozytywnie odbierani. Mówi, jest, kiedy są jakieś inicjatywy kierowane właśnie do imigrantów, to Polacy są tą nacją, dla których, nie wiem, zaprasza się artystów, czy organizuje się ulotki w języku polskim. Poza tym to chyba po prostu miło, kiedy, nie wiem, idzie się ulicą i, i obok rządku, nie wiem, chińskich restauracji albo pakistańskich sklepów widać również rządek polskich sklepów. To miło, to miło, ale czasami nie jest miło słyszeć to, co Polacy mówią na ulicy czy w innym miejscu, bo nieładnie mówią i jak się to rozumie to jest więcej wstydu. Ale to e... chyba dotyczy wszystkich Polaków również tych mieszkających w Polsce. Tak, ale Może tutaj nawet to... przede wszystkim. Niestety. Pewnie tak, Przywozimy ale to ze tutaj sobą. się bardziej tak. to rzuca w oczy czy kłuje w uszy. Natomiast co do takiego rasizmu. Nie ma, tak mi się wydaje, bezpośredniego rasizmu. W takich stereotypowych pojęciach hitlanczyków, z którymi się spotkałem na temat Polaków, to są hardworking, ciężko pracują i robią kanapki, pracują w barach. Więc to jest taki trochę niższej klasy pracownik fizyczny. To trochę niestety taka jest opinia, ale doceniany bardzo. Ale jest coś takiego, o czym mówią naukowcy, że jest ukrywany rasizm. To znaczy... W 2004 roku Irlandia ograniczyła prawa do przyznania swojego obywatelstwa, bo bała się napływu imigrantów. Teraz Irlandia głosowała przeciwko traktatowi z Lizbony. Jednym z argumentów populistycznych było też to, że mamy już za dużo emigrantów i nie wiemy, co z tym dalej zrobić. Tymczasem wszystkie badania wskazywały, że to dzięki emigrantom, dzięki nowym rękom do pracy można było w ogóle pchać gospodarkę irlandzką do przodu, więc raczej są potrzebni. Ojciec Marcin Lisak, Anna Paś są moimi gośćmi, a jesteśmy w siedzibie RT, czyli Irlandzkiego, Irlandzkiego Radia Publicznego w Dublinie. Oto jeszcze jedna historia polskiej rodziny. Mamy jedną córkę, chodzi do irlandzkiej szkoły i teraz zapisaliśmy ją do Polski. Po to, żeby kiedyś w razie. Jeśli wrócimy do Polski, żeby umiała sobie poradzić w tamtej szkole. A jeśli nie wrócimy, to żeby po prostu umiała poprawnie pisać i czytać po polsku. Na początku, jak przyjechaliśmy tutaj, wydawało nam się, że pobędziemy sobie rok i wrócimy. Im dłużej tu jesteśmy, tym te plany się zmieniają. A pewnie w, A pewnie w miarę, miarę jedzenia. Nie chciałoby się wyremontować dom, kupić nowe auto, pojechać gdzieś na wczasy. No w Polsce jest to niemożliwe przy, przy tamtych zarobkach. Przyjechaliśmy w, w trójkę no. Bez języka, bez, języka bez, bez pracy, bez niczego. Z, z torbą jedzenia. No i tak było. 8 tygodni Ponad szukałem pracy i w końcu znalazłem. No i teraz jest lepiej. Nie można narzekać. Teraz nie można narzekać. No. Ja przyjechałem już na gotowe. Ja, ja pracuję w szpitalu. Pracuję właśnie z dziesięcioma Polakami. Mam tylko superwajzera i Rolandczyka, który nauczył się mówić po polsku. I trochę my umiemy mówić po angielsku, trochę on po polsku. Ja przyjechałem, to nie umiałem ani jednego słowa po angielsku. Tak, bo w szkole się uczyliśmy rosyjskiego. Tak, zgadza no, Po pracy przyjeżdżałem, brałem słownik i się uczyłem do 12 w nocy, po parę słów dziennie. Pisałem notesy, notes w kieszeni, chodziłem do pracy i tak się rozmawiało, kali pić, kali jeść, bo, się, bo nie znaliśmy gramatyki do tej pory, dzieci się uczą w szkole, a my się uczymy tego, co nam potrzebne w pracy. Jak się pracuje większość z Polakami, to też nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy po, po angielsku, tylko po polsku, prawda? Jeżeli więcej rozmawiamy po angielsku, bo pracujemy z Irishami, to też jest inaczej, więcej umiemy. Dzieci są naszymi tłumaczami, ja tak, jak gdzieś idę pisą... sobie, potrzebuję jakichś słów takich bardziej fachowych albo takich rzadziej używanych na co dzień przez, przez nas, to Karolina tłumaczy, jest bardzo pomocna. Na początku płakałam, nie, nie wiedziałam, nie, nie umiałam wcale angielskiego, tylko bo w zarówce się uczyłam takie wierszyki i piosenki tylko i teraz mi się je nie przydały i tak to teraz to już rok jestem w Irlandii i już umiem rozmawiać po angielsku. W klasie mam same koleżanki tylko jedną koleżankę z Polski i jedną Chinkę, nie? Też jak czasami gadają, to ich nie zrozumiem. I love Tife, I love Tife He's my friend, he's my friend I will never leave him, I will never leave him He's my friend, he's my friend To dublińska wersja pana Jana. Państwo zającowie z córką Karoliną. Witam panią serdecznie. Witam panią Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak, jakie ma Pani doświadczenie imigracyjno-irlandzkie? Ja mam bardzo pozytywne doświadczenie imigracyjno-irlandzkie. Chciałam powiedzieć, że nie zawsze jest tak, czy może bardzo często jest tak, że wyjeżdżać nie dlatego, że trzeba, tylko że się chce. Ja z moim chłopakiem wyjechaliśmy, no w sumie tak zaraz po ukończeniu studiów, mimo tego, że jesteśmy oboje z Wrocławia i pomimo tego, że mieliśmy pracę we Wrocławiu, to wyjechaliśmy, bo chcieliśmy, no chyba z takiej młodzieńczej ciekawości, spróbować gdzieś indziej zobaczyć jak to jest. Nie byliśmy bardzo długo, ja byłam pół roku, mój chłopak był rok. Z powrotem wróciliśmy do Wrocławia i startowaliśmy z zupełnie innej perspektywy. I to nie dlatego, że mogliśmy sobie w swoim CV wpisać, że mamy irlandzkie doświadczenie, tylko dlatego, że tam naprawdę bardzo wiele się nauczyliśmy. Pracowaliśmy w swoim zawodzie, w zawodzie, który studiowaliśmy w Polsce. Wydaje mi się, że tam w Irlandii młodych ludzi się troszkę bardziej poważnie. Bardzo szybko pozwolono nam na podejmowanie własnych decyzji, no i dzięki temu znacznie szybciej nauczyliśmy się pracować, e, e, tak jak pracują nasi starsi koledzy tutaj w Polsce po 10 latach pracy. Tak więc, e, no pomimo tego, że nasze doświadczenie było takie krótkie, to wydaje mi się, że bardzo cenne. I takich ludzi jest bardzo dużo w Irlandii, sami mieliśmy masy znajomych, którzy właśnie w ten sposób no, bardzo szybko pokonywali te szczebelki kariery zawodowej, tak więc no, taki aspekt wydaje mi się, że jest bardzo pozytywny. Bardzo ważny aspekt właśnie emigracji, z której jakby zdejmujemy trochę ciężar tego heroizmu, poświęcenia to jest przygoda, to bywa przygodą i warto o tym pamiętać. Pan Jakub jest też z nami. Dobry wieczór, panu, panie Jakubie. Dobry wieczór, witam. Słuchamy. Tak, moja kuzynka wyjechała kilka lat temu do Dublina ze swoim chłopakiem. Język z tego, co pamiętam, znali średnio, natomiast mieli zapał do pracy i bardzo duże ambicje. To było jakieś 3-4 lata przed tą wielką emigracją polską do Irlandii, więc oni załapali się na tę, nawet trudno powiedzieć, pierwszą falę, bo, bo to fala jeszcze nie była. W każdym razie obecnie kuzynka obroniła doktorat z chemii. Pracuje w poważnej instytucji naukowej. Zajmuje się oczywiście chemią. Z kolei partner kuzynki z powodzeniem prowadzi dużą firmę budowlaną. Fakt, że zatrudnia tylko Polaków, ale bezsprzecznie oboje odnieśli sukces. Ona naukowy, on sukces biznesowy. Myślę, że jedno z drugim świetnie to, co powiedziała Pani przed chwilą, podnosi tę poprzeczkę polskiej emigracji i no, chciałbym, żeby, żeby więcej było takich, takich przykładów jak ten nasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję e, Pan Jakub, kolejny przykład właśnie tego, że emigracja potrafi otwierać świat. Dokładnie, tylko po, na... po, po, po, Zachęcalibyście ludzi... Żeby przyjeżdżali teraz do Irlandii? Myślę, że nie bardzo. W takim znaczeniu, że tutaj się trochę zmienia. To jest jedna rzecz. Po drugie, to źle jest zakęcać kogoś do jakiegoś jednego konkretnego miejsca, jeżeli nie znamy tej osoby. Ale co ciekawe, ludzie, tacy pewnie, którzy tutaj odnaleźli się w tej rzeczywistości, są gotowi jechać dalej. Ja teraz spotykam właśnie ludzi, którzy jadą do innych miejsc. Tutaj teraz popularny kierunek to Dubaj więc jadą do Dubaju na przykład, tam teraz coś tworzyć, więc nie wiem, może z perspektywy irlandzkiej powinniśmy już teraz zachęcać do dalszych podróży. Może polską kolonię w Dubaju otworzymy, zobaczymy. Ojciec Marcin Lisak, dominikanin, socjolog, dziennikarz, Anna Paś, redaktor naczelna Pisma Polski Ekspres, byli gośćmi klubu Trójki. Dziękuję Państwu bardzo. Żegnam z Dublina, z siedziby radia RTE. Dariusz Rosiak, do usłyszenia.